Wibracja 88 Manifestacja cudów Kiedy połączysz się z Gwiezdną Bramą według wskazówek z poprzedniej lekcji, staniesz się jeszcze mocniej zestrojony ze swoją umiejętnością manifestacji różnych aspektów własnego życia w chwili obecnej. Na czym to polega? Ustalasz intencje i niemalże natychmiast widzisz skutki. Jeżeli tak się nie dzieje, być może pomyślisz, że coś zrobiłeś nie tak. Co może być przyczyną? Zwątpienie i obawa są jednymi uczuciami, które mogą zakłócić manifestacje. Jednak, dzięki włączeniu swojego cudownego umysłu, łatwo się ich pozbędziesz. Cudowny umysł to część Ciebie, która przekracza całość możliwości. Jest to przestrzeń zaufania, że wszystko jest możliwe, niezależnie od wielkości, prawdopodobieństwa czy myśli takich jak. byłoby niesamowicie, Gdyby się to przydarzyło, pamiętaj o tym, że wszechświat to cudowne miejsce, a ty zasługujesz na otrzymanie jeszcze większej ilości cudów w swoim życiu. Cudowny umysł jest niesamowity, jest zaufaniem i nadzieją, lecz również sposobem myślenia skierowanym na dzielenie, pomoc i poświęcenie. Nie ma tu miejsca na materializm. Chodzi tu o radość z małych rzeczy przy jednoczesnym otworzeniu się na sukces oraz na to, co świat nazywa porażką. Kiedy coś nie układa się zgodnie z planem, a nasz cudowny umysł pracuje, wierzysz, że twoja energia i umiejętność połączenia się z wszechświatem wciąż dokonują wspaniałych zmian w twoim życiu. Cudowny umysł jest częścią twojej istoty, która pokonuje zwątpienie i lęk oraz sprawia że jesteś świadomy dokonującej się w tej chwili niesamowitej zmiany. Wibracja na dziś. Jestem jednością z kosmosem. Żyję w ogromie możliwości i ufam, że wszystko jest możliwe. Cuda pojawiają się naturalnie, a ja skupiam się na dostatku obecnym w moim umyśle. Jestem wypełniony potencjałem wszechświata i jego wsparciem i przewodnictwem. Podziel się wibracją umysłu jest medium cudów.